mano. witajcie w ósmym odcinku podcastu Konsolożki, po wakacjach, zaraz, na skraju rozpoczęcia roku akademickiego. Rozmawiać z wami będą prowadząca, czyli ja, czyli Justyna, czyli cześć, bonzaj. Cześć. I nasz tajemniczy gość. Witajcie. Od razu tak z góry przepraszam za to jak brzmię, ale trochę przeziębiona jestem, a nie wolno z powodu takich pierdół nie nagrywać odcinka, co nie? No. No i w związku z pewnymi zmianami na końcu odcinka usłyszeć będziecie mogli specjalne ogłoszenie. A w dzisiejszym odcinku poruszymy tematy dotyczące mrocznej strony świata, czyli co się dzieje z ludźmi, gdy nie ma prądu, a grać się chce. Ale zanim do tego przejdziemy, krótko o naszym gościu opowie gość. Proszę Cię bardzo. No to no, możecie nam nie mówić Madzik? Ejś magik. ma Swoją przygodę z grami zaczęłam w sumie od PlayStation 1. No potem tak już poszło dwójka, trójka, czwórka. No i gdzieś tam w tle powiedzmy PC. -t. Zawsze mi było bliżej do konsoli niż do peceta, ale co zrobić? Nie wiem, co Rozumiem byście chciał wiedzieć więcej. AC Master Race! W końcu ktoś, kto mnie rozumie. AC <śmiech> Master Race! No do, Nie dobrze, dobrze, jestem na etapie poszukiwania peceta takiego, wiesz, z pełnego zdarzenia. Yeah. <śmiech> No to witamy cię, witamy cię gościu, gościu nasz, Madziku, o ile to się tak odmienia. <głosy> Odmieni <Magik>. jak chcesz. Okej, <głosy> okej, okay, okay, jak mnie zdenerwujesz, będziesz Madzikozordem. <głosy> o kurcze, poważna <głosy> sprawa. Madzikozord. <głosy> Dobra, to jeszcze zanim w ogóle przejdziemy do tego strasznie ciężkiego, niesamowicie mrocznego tematu, to standardowo przed nami sekcja co nowego z Kobiego. No i w związku z tym, że jestem jak zwykle niesamowicie kurtuazyjna i dobrze wychowana, to poproszę cię, Madziku, abyś opowiedziała nam, co ciekawego się ostatnio dzieje. Na świecie. Tak, i w twoim życiu. D dobrze, może, możemy zawężyć krok do, nie wiem, świata gier. Spoko. Pojawiły się nowe zwiastuny Red Dead, Red Dead Redemption 2. Nie wiem jak wy, ale ja czekam jedynkę co prawda nie grałam, ale mam zamiar to nadrobić ze długo. No i co jeszcze można powiedzieć więcej? Eee, Call of Duty, druga wojna światowa, wracamy do korzeni. Może tym razem wyjdzie coś lepszego niż ostatnio. No nie wiem, słyszałam, że jedynka była spoko. <laughs> no tak, jedynka tak, ale to wiesz, później już trochę, trochę się to rozeszło. Mm -hmm. A też tak grywasz y, mocniej w to, czy tak tylko tak koziualowo? Mm, od, od tam bodajże w którejś części, y, jak, jak ten świat odszedł od wojny i zaczął iść w fikcję bardzo mocno, to już to porzuciłam. Okej, okay, spoko. Bo tu widzisz, ja to tak niekoniecznie, nie w te rejony w ogóle. Więc y, to tylko się pytam, nie? z ciekawości. Mm. Chociaż bardziej mi bliski to obecnie Total War Warhammer dwójka mm, którego też nie tknęłam na, na razie nie mam na czym w niego zagrać ale już niedługo damy radę damy radę. właśnie ostatnio miał premierę swoją Okej, okay, a Red Dead Redemption red, red, dwójka, no to widziałam fragment trailera, czy to się już liczy za w, w zobaczenie trailera? wiesz co, ja, ja obejrzałam do połowy i coś mi potem przerwało więc uznajmy, że się liczy no to z tego, co widziałam, to w sumie nic nie pokazali. No jak to nie? No pokazali konie, to jest najważniejsze. Nie no, wow. Po pokazali masę bohaterów. Podejrzewam, że gdzieś tam kamera się na nich skupiała, więc będą to jakieś główniejsze postacie. No, trochę można wyciągnąć z tego trailera. Ej, ej, ej, a jest ten syn tego, co, co, co, co był w jedynce? Wiesz co, no nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo w jedynkę nie grałam jeszcze, więc wiesz... Aha. Z tego kawałka, co widziałam, to nawet nic tam nie było na temat syna, nie? Więc... Yy... mogę po prostu zrobić to samo, tylko z tym bohaterem, nie? Nawet nic tam nie było, kropka. No. Nie no, ja grałam w jedynkę, ale doszłam do momentu, gdzie mnie już dzik zaczął mordować, bo ja oczywiście nie idę z fabułą, tylko muszę zrobić wszystko najpierw, co się da A, po No, dokładnie. Mhm. No. No i dzik mnie zaczął mordować. To taka pozostałaś po Skyrimie, co? Weź, nie tykam tego, bo nie wyjdę, nie? Nie wyjdę z tego, jak tam wejdę, więc... Nie, <ścoughs> nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. No, więc Red Dead Redemption u mnie umarł po tym, jak mnie zabił dzik, więc... No niestety, nie dokończyłam. Aczkolwiek wiem, co jest na końcu, więc... To się liczy, to się liczy. <ścoughs> tak, a tego, że robimy wszystko oprócz głównej misji, nie? Właśnie mi się przypomniało, że... Dragon Age Inkwizycji, tej głównej no. Mam, nie zrobiłam tylko jednego questa, Główego. który polegał na zabiciu mięsi w jakiejś jaskini <głos> <głos> tylko tego nie zrobiłam interesowałyście się może tematem Alexa? Czego? Alex gra od bajtów ci tych od Gotika. nie wiem, nie znam, nie słyszałam Na ja, widzicie odpiesne. więc doedukuj nas no, myślałam, że to właśnie wy mi coś powiecie na ten e. temat. <laughs> no, okay. ja z tego, co tam gdzieś wyczytałam, oglądałam jakiś trailer gameplay krótki, no to mają wrócić do korzeni, gdzieś tam mocno czerpać z gotika, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. Pomieszali bardzo mocno jakieś takie świat magii, miecza, baśni, a takie mocne science fiction, nie? No, spoko. Jakoś umkło mi to. No, zobaczcie sobie, jak będziecie mieć czas, bo wygląda ciekawie, ale co z tego wyjdzie. Nie, nie jestem pewna, czy takie pomieszanie dwóch skrajnych światów to jest dobry pomysł. Ostatnio dużo się wraca do. Dużo się wraca do starych franchise, tak to ująć. Mhm. Bo Beyond Good End Evil 2 ma być, nie? Mhm. To w ogóle po nie wiem, ilu latach. Po... Jeden chyba był w 90. latach Jeszcze, nie? Może tematy im się wyczerpały No, no. ale akurat z tym było tak, że Kiedy to wyszło Gra przyszła bez echa A potem nagle był na nią boom Jak już studio O tym zapomniało, nie? I, hmm. i teraz robią dwójkę Ale no Dwójka będzie z innymi bohaterami I w sumie nie wie pewnie inaczej będzie wyglądać no, zobaczymy. Nie? No to tak samo teraz robią SpellForsa 3 no mówię bardzo dużo takich jest teraz gier po, powrót do korzeni nie? gdzie mój Neverwinter 3 ja się pytam w hmm. takim razie zapytałabym gdzie Halif ale daruję sobie <śmiech> Half-Life 3 confirmed <śmiech> no ale to te tematy to są dla inny odcinek moje drogie panie tylko taka dygresja. O, jak zwykle. Tu zawsze zboczamy z tematów, kurde. Niestety. Dobra, czy masz jeszcze coś do dodania? Czy mogę pomolestować bonsai? A, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bonsai molestuje Cię. Czemu chcesz mnie molestować? Dzień jak dzień? Czemu chcesz mnie molestować? No proszę, newsy jakieś, proszę Pani. Ostatnio gram znowu w Sims 2. -kę. Tworzę dramy z niczego i i Sims mają ciężkie życie, bo, bo jestem sfrustrowana. Życie, o, nie wiem. Nie, serio. Poza tym grałam ostatnio poza tym jakichś dziadowskich hobów to grałam jeszcze w Never Alone. To jest gra opowiadająca o innuickiej dziewczynce i, i śnieżnym lisie. A nie lisku? Na no, lisku. No. Na lisie, lisku. To jest jakaś, jakaś gra Indii? Tak, to jest indyk. A sterowanie jest dosyć proste, tak jak, nie wiem, tak jak w limbo. Też uciekasz przed niedźwiedzie na przykład. Ale mm, fajne, fajny jest klimat, i fajne jest to, że odblokowując się takie filmiki, gdzie. Mm, tak jakby filmiki dokumentalne o życiu inuitów, nie? I no ff, fajne to jest fajne ciekawostki, można się dowiedzieć o tym, jak, jak wygląda ży życie na Antarktydzie no, w ogóle. Tak jak się w ogóle zapatrujecie na indyki, bo ja tak szczerze nie jestem jakąś wielką fanką. Zależy jak leży, zależy które. <śmiech> są fajne, a są. No a jest też dużo takich, które na przykład na, Steam, na Steama wyszło, że Steam, Steam miał taki okres, że z Greenlightu strasznie, strasznie dużo właśnie tych indyków produkował, a część z nich było takich, no, do tu <grych> Nie, jed, jeden, jeden mi się podobał, nie pamiętam jaki to był tytuł, ale chodziło o to, że się uciekało jakąś taką postacią, chłopcem chyba z jakiegoś laboratorium, czy czegoś takiego i potem nagle zmieniało się w jakiegoś wielkiego czarnego gluta, przed którym się najpierw uciekało. No, to taka mi się taka jedna mi się podobała, ale no nie, nie, nie wiem jak się nazywa, nie pamiętam. Brzmi jakieś Inside. Tak, tak, chyba tak, to chyba o to chodzi. No. No spoilerować całą grę, ale spoko. Przepraszam, alert spoiler. Wklejcie taki duży napis. Napis w podcaście. Brawo! Oj tam, oj tam. Nie, nie słyszeliście tego napisu? No to macie... To, to macie problem. No, tam był napis. Mówiłyśmy o tym, że tam był napis, No. A tak, a propos jeszcze tego o inuitach, to w ogóle no. sami inuici to sponsorowali, nie? Dlatego był ten cały program dokumentalny w tym. Bardzo no, fajna gra, ogólnie mi się też mm -hmm. grałam w nią. Aczkolwiek trochę mnie w którymś momencie denerwowała, bo była bardzo, jak to się mówi, drażliwa pikselowo. Serio? Że ciężko było przeskoczyć na przykład gdzieś. Znaczy ja nie przeszłam jej do końca, muszę ją jeszcze przejść, ale no. Ale polecasz. Nie wiem, no denerwowała mnie w sumie klasycznie w jakichś momentach, w których nie widziałam, Nie wiedziałam co mam zrobić. I po 10 razy umierałam, nie? Ale to. Normalne. Zawsze... No, no. <grym> Okej. Okay. Coś widziałaś jeszcze? Czy żyjesz pod kamieniem? Znaczy ja dużo rzeczy widziałam, ale.. <grym> o co ci chodzi? <grym> Ale o to mi chodzi, że możesz coś jeszcze opowiedzieć w newsie. Nie wiem. Nie wiesz, żyjesz pod nie kamieniem. Żyję pod kamieniem. Dobrze, taka dzisiaj będzie podsumowanie dnia. Bonzai żyje pod kamieniem. Spoko. Tak. Dobra, to ja teraz zacznę, Jezus Maria. To ja się wypowiem. W końcu, w wielu latach trud i męk, to robiłam się Switcha. Jako burżuj mam aż dwie gry, z czego nie, nie mam Zeldy, Bonzai. Jak to? Tak to, że jeszcze nie to. Ja, minę... co, to. jest w ogóle? No właśnie, to po co switch, jak nie masz Zeldy? Ja się Bo mam pytam. Mario, mam Mario z rabicami i mam Lego City Undercover. <laughs> ale na Lego City Undercover jestem obrażona, o. ponieważ na okładce pisze, że można grać w dwie osoby na dwóch joy ale kłamio i Bo nie lubię. Bo to nie umiecie. Nie. Potrzeba czterech joykonów. konów Wytłumacz mi, po co mi cztery joykony na dwie osoby? Nie wiem, co to jest joykon. No, to jest. To jest move, move na Nintendo, na Switcha. W sensie no to, to co... takie, co się wyjmuje. Tak, tak, to się nazywa joykon. Okej. Okay. No, no. Nie, tak. to się nazywa to takie, co się wyjmuje. Ale... <śmiech> a dobra, przepraszam, no to, to takie, co się wyjmuje, to powinna no. mieć cztery, a mam tylko dwa. I czuję no, się No, To tak do mnie mów, tak. <śmiech> Spoko, a powiem wam szczerze, że dziwnie się gra w tego Mario, jak się gra w Mario, który strzela. Boże, co I on robi? On strzela, on ma pistolet i on nie, ma młot. to nie jest Mario, to jest chyba jakiś jego brat z Ukrainy, albo nie wiem. Marian. Mario. To Marian właśnie. <głos> nie, naprawdę to jest Mario już jest. miał złego brata bliźniaka przecież. No miał. No miał. Wario. No ale to jest Marian, to jest. Mar Marian. To jest ten trzeci niechciany, no. Tak, tak. On zaszył się w ogóle na Ukrainie i strzela do ludzi, no. Ej, a to, Mario, a to Mario na Switcha to jest to, gdzie zmieniasz się w różne rzeczy? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie. To dopiero będzie. To będzie to Aha. Mario Ody Odyssey. A widzisz, jednak nie żyje tak bardzo pod kamieniem. Nie, Wiesz, jednak nie. <laughs> nie, to dopiero będzie. Rozumiem nawet nie wiem kiedy. Kiedyś. No, to pewnie też kiedyś kupię, bo to też będzie hardcore, nie? Oczywiście muszę się zmienić w dinozaura, no bo jak żeby inaczej, nie? No. Ale tak. no, <grym> no, tak, to jest... i tak musisz kupić. Kiedyś. Tak przejdę wiedźmi na trzy. Nie, to no jest... to nigdy je nie kupię. <grym> kupię. Kupię. Dobrze. Zmierzam. Dobrze. Zmierzam, jest dobrze. No. Tak, ja poza tym nie żyję jeszcze pod kamieniem. Więc obejrzałam sobie dwa filmy. Taka jestem szalona. Obejrzałam sobie tego Netflixowego Death Note'a. Jezu, powiedz, że cię to nie boli. Boli mnie oczywiście. <grym> Pierwsze 10 minut filmu to albo się śmiałam, albo wyzywałam, bo to tak, wiesz, później już trochę stanowałam i później na końcu znowu wyzywałam. No i drugi film to zaraz na niego przejdę, no ale Death Note, nie wiem, w ogóle nie... <grym> ten kto pisał ten scenariusz to powinni go... W ogóle, on dostawał jakieś groźby śmierci, nie? Wow. No. <grywa> Fani deadnota pojechali. Myślę, że wielu wpisało, ich do swojego... wpisało go do swoich tych deadnotów, nie? Dużo to da na pewno. No, no na pewno, ale wiesz, zrobili to, nie? Jakby ja Poczuli się lepiej. Nie... Tak. Ja w ogóle nie oglądałam anime, nie? Ale... Tego oglądałam fragmenty, stwierdziłam, mm -hmm. że jest głupie, a mój chłopak oglądał do końca i stwierdził, że jest jeszcze głupszy. <głosy> znaczy, zacznijmy od tego, że ten główny bohater jest nie, niedopasowany w stu W ogóle najbardziej mi się podoba początkowa scena, gdzie on pokazują, że za pieniądze rozwiązuje zadania z matematyki, a później muszą powiedzieć w twarzy, on jest bardzo mądry, bo się ludzie nie domyślą. <głosy> No i jego przeciwnik jest oczywiście jak to w Ameryce poprawność, tak, jest czarny. Wow, co nie naprawdę? powinien być? Tak, jest czarny. El jest czarny, ale lepiej zagrał od Lighta. Dużo lepiej. Ale nie, jest jak czarny. jest czarny, to nie, nie. Jak Boga kocham, to jest jedyny aktor, który mnie nie denerwował w tym, nie? Bo wszystkich to bym tam wystrzelała po prostu, gdzieś tam, ale no Fabuła jest tak straszna, taka w ogóle. To... Ja kiedyś Oczy... oglądałam, to anime nie w całości, bo też gdzieś tam przerwałam pod koniec, potem miałam styczność z jakimś też filmem ale już starszej produkcji mm -hmm. to był znośny ale też do końca nie wytrwałam ale jak mówisz, że on jest czarny, to <głos> chyba sobie odpuszczę <głos> nie będzie mi się to kleić po prostu, no ale wiesz co, ci, że zagrał naprawdę najlepiej bo jak już przeżyjesz to, że jest czarny <głos> to już zniesiesz to, że jest czarny. No. No, ale halo, film był robiony, że to się działo w Ameryce, to dlaczego tam miałoby nie być czarnym No Znaczy wiesz, no ja nie mam nic przeciwko czarnym ludziom, ani coś, tylko, no, wiesz, znając pierwowzór, oryginał, to no jednak, no to jest nie fair, okej? Okay? No dobra, to się dzieje w Ameryce, ale czemu tylko jest jeden czarny w takim razie w tym filmie? No właśnie, właśnie, <śmiech> dokładnie. Tego to I już... gdzie transwestyta, no? <głos> Ten główny bohater trochę tak wygląda, ale... <głos> nie wiem, naprawdę, to jest straszne. Jest... czy znaczy można to obejrzeć, żeby zobaczyć, jak bardzo to spaprali, ale już lepiej obejrzeć, mi się wydaje, te też normalne filmy, ale robione przez no, Japończyków, tak? Bo są chyba trzy, jeśli się nie mylę. No to ja właśnie mówię, jeden widziałabym, był taki znośny, ale do połowy. Znaczy ja w ogóle nie lubię takich adaptacji za bardzo z żywymi aktorami, więc obejrzałam ten tylko tak no z ciekawości, tak? tak? Jak bardzo to spaprali. Właśnie, tak przypomniałaś mi a propos tego Dragon Balla. O Jezus, nie podeszłam, Jezu, nie dotknęłam. To, to, to było straszne, ja, ja się przemogłam, ale... Po... No już po pierwszych 10 minutach krwawiły mi oczy, a później było tylko gorzej. Mi wystarczył samo sam plakat do filmu. Bo, bo zobaczyłam <laughs> tego włosy, mówię ojoj. Ja myślę sobie nie, dam szansę, nie i to był błąd. Tam też w ogóle pojechali z tą fabułą, Zresztą tam jak jeszcze tutaj próbowali się trzymać mniej więcej tego, co się działo w mangach, no to chyba w Dragon Ballu to już sobie zrobili tą wolną amerykankę, nie? No, wykorzystali tylko tytuł, nic więcej. Mm. No chociaż Netflixowi można właśnie powiedzmy klasnąć razy, tr próbował trzymać się fabuły, postaci, mniej więcej. No i to można docenić, tak? <śmiech> <śmiech> powiedzmy, no. Dobra, zostawmy już to ten Buchomac. <śmiech> <śmiech> Ja obejrzałam drugi film, który to jest do 5. Nie. nie, poczekaj. To już jest piąta część. Owszem, sama się zdziwiłam, bo widziałam jedynkę. Więc pojechałam po całości i przeskoczyłam od razu na piątkę, ale powiem szczerze, ten film ma dużo, dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy. No i oni są świadomi tego, że to nie jest poważny film i nawet zatrudnili kilkoro postaci. Zatrudnili Tonego hołka. Wow. Który jeździ na desce. Pomiędzy rekinami. Owszem. Okay. On tam, tam w ogóle fabuła polega na tym, no, że jest to Sharknado, tak? Mm -hmm. Tylko że tym razem Sharknado atakuje cały świat. Wow. No i oni tam się w ogóle teleportują w tym Sharknado. <głosy> Wiesz, ja już ja, ja, go <głosy> ja, nie muszę oglądać, ja już sobie to wszystko zwizualizowałam, <głosy> tak? Tam w ogóle cały czas są te same postacie, co z pierwszej części. Tam była... był facet, który miał żonę i miał chyba dwójkę dzieci. Z tego wywnioskowałam z piątki, bo ja już jedynki w zasadzie nie pamiętam. No i ta żona jest chyba cyborgiem już, bo jest ujęcie, jak przytrzymuje helikopter. <słuch> Aha. <słuch> tak, tam się takie rzeczy dzieją, że się zastanawiasz, że co, że jak, że o co chodzi, nie? No i oni skaczą właśnie między tymi różnymi państwami. Są w Japonii, są, są, gdzie oni byli? W, w Australii są, e, chyba w Niemczech byli. No jakieś takie w ogóle, oh. <śmiech> ale są naprawdę tak świadomi siebie, tak się nabijają z niektórych rzeczy w tym filmie, że no, warto to obejrzeć, nie? Przez półtorej godziny tak się śmiałam, a jeszcze dodatek kończy się tak, że na pewno będzie szósta część, nie? Więc to nie jest stracone półtorej godziny, tak jak w przypadku Dead Note, nie? I nawet na trzeźwo można to obejrzeć. Naprawdę. Polecam. No, i mam jeszcze jedną informację, która ciebie Bonsai może zdenerwować, ponieważ oczywiście na Switcha będzie port Stardew Valley, ale mhm. będzie miał Kopa. Aha. I nie wiem czemu na Switcha będzie Kop, a na kompy dalej nie ma. No, ale podobno mówię, że jest ten jakiś mod. No, podobno tak, ale on taki jest, wiesz, nieoficjalny. No, no, modowy, wiem. No, a tu ma być oficjalnie, nie? W ogóle o co chodzi? Dostał więcej Niech. kasy od Nintendo? Nie wiem. Może mm. znaczy, nie, na no, pewnie kiedyś będzie, ale no, kiedy? Hmm. Kiedy? kiedy? się zdenerwujesz, wiesz co? <laughs> Dobra, to moje... Jakoś, nie... jakoś, jakoś koopsterdziowali, no... Byłby spoko, ale jakoś nie jest y, priorytetowy dla mnie. Już nie, już ci przeszło, nie? Nie, no... No, no, no, no przestałam trochę w to grać, a nie, nie wiem, z kim bym co nie miała grać, z tobą. Nie, oh, bo no. to jest... Przepraszam, bo... że żyje, Jezus Maria. No ale, no ale ty miałeś swój tą żonę, a ja tego... A ja, a ja, a ja mam męża. To, to, się, to, się, to się nie godzi, no. Ale to trzeba wtedy nową grę założyć, ty. No i co no z tego? Ej, a jak się gra w kołopa, to, to, to można się hajtać z nami? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No bo jak nie, no to w sumie to taki trochę dziwny ten kołop. Ale to by musiało być więcej łóżek. No właśnie. A czy to Aj. zaimplementowali? To już jest inna kwestia. No chyba, że wychodzą z założenia, że to rodzeństwo. Hmm. Trudne hmm. sprawy. No to, to, to jest coś, nad czym trzeba przysiąść i to obadać. Tak, dokładnie. Dobra, to ja już swoje newsy zakończyłam. No i przejdziemy do tematu głównego, czyli co się dzieje, gdy biednym ludziom odcinają prąd, a dalej chce się grać. No i pobijamy tutaj oczywiście wszelkie cheatowanie, czyli użycie generatorów i używanie chomików w kółkach jako zasilania. No i tak krótko mówiąc, porozmawiamy sobie o grach planszowych, karcianych, no i oczywiście klasycznych papierowych rpg No i tutaj zaatakuję naszego pseudoeksperta, czyli Bonsai. Wiedziałaś, że jesteś ekspertem? Bez nacisku na pseudo. Na pseudo. Dzięki. I proszę Cię tutaj o wypowiedź, jaka jest Twoja ulubiona gra. Nie wiem, to nie. Kurde, to jest takie pytanie, jakbyś mnie zapytała, nie wiem, jaki jest mój ulubiony szczeniaczek, no wiesz co? No wiadomo, że ten najbardziej szczeniaczkowaty, nie? No, no właśnie nie, to jest wybór jak pomiędzy szczeniaczkiem a szczeniaczkiem, no nie, nie da się, nie, nie da się, no po prostu nie. No jak, nie wasz ulubionego na przykład rpg papierowego? O znaczy... Nie wiem, no na przykład lubię te klimaty post nie więc lubię Neurochimę, ale w sumie lubię też steampunka i lubię wulsunka, ale wampiry też sobie lubię podbrać. To jest takie, wiesz... I weź tu wybierz. No. Jezus Maria, wiesz co, dobrze. Dobrze, okej. Dobrze, ominę cię. Dobrze. Madzik, proszę, proszę ty rozwinąć temat. Wiesz co, no ja nie mam ulubionej. E, ostatnio bardzo dużo ze znajomymi zagrywamy się w La Cosa Nostra. Nie wiem, czy słyszałyście o tej grze. Vampiry? Nie. Mafia. Cholera. A, blisko. No, to, jest, to jest taki, powiedzmy, że Erpek. Hmm, chociaż rozwoju postaci samego w sobie nie ma, ale jest bardzo duży nacisk na gdzieś tam kooperację między innymi, znaczy kooperacja to za mocne słowo, bo można ich oszukać <grystko> wszystko zależy od ciebie ale no, gra polega na tym, że każdy na początku losuje sobie rodzinę mafijną którą mhm. będzie grał e, jakiś tam początkowy interes i bandiorów początkowych In... W grę można grać na dwa sposoby, albo bardzo szybko, albo bardzo długo. To wszystko zależy od graczy, od ludzi. No i są cztery albo 5 tur w każdej turze. Każdy gracz przydziela sobie misje, zadania, czyli na przykład rabunki, kradzieże albo jakieś zabójstwa innych graczy itd. itd. No i często trzeba się dogadywać między sobą, bo są wymogi do każdej misji, czyli na przykład, że musisz mieć um, jakąś tam działalność i jakiegoś tam człowieka i wtedy możesz rzucać kostkami, i czy się uda, czy się nie uda. A jak ty nie posiadasz u siebie w rodzinie takich ludzi bądź takich przedsiębiorstw, no to się dogadujesz z innymi graczami za jakąś tam cenę, że od nich to wypożyczysz sobie takiego człowieka bądź działalność. Potem możesz im zapłacić albo im nie płacić. No, generalnie gra jak monopoli niszczy rodziny i przyjaźnie. Spoko, ale to jest tak bardziej... bardziej masz jakąś planszę, jakieś karty? Tak, tam, tak, czy... tak, tak, tak. Masz karty. Masz karty tych postaci, tych, e, tych rodzin, tych e, zadań, misji. E, plansze z, z turami, z, z wykorzystanymi kartami i innymi bonusami. Hmm. Hmm. To musi być ciekawe. No, bardzo, bardzo fajne. Polecam wam, jak będziecie miały kiedyś możliwość zagrania, to jest super, tylko, tylko potem nie kłóćcie się z chłopakami, nie wiem, siostrami, wujkami, nie, nie, nie, A tak mniej więcej to ile osób jest potrzebne, żeby to miało jakiś tam sens? No najlepiej gra się tak w cztery osoby, w 5. Mhm. Im, Im mniej tym, tym gorzej się gra, bo, bo, bo się ten element takich negocjacji między sobą zmniejsza i pola manewru różnych tam, nie wiem, punktów awaryjnych itd. tak Okej, okay. ale to ten to można kupić w jakichś empikach czy coś? E, z tego co mi się wydaje to tak, no mój znajomy to że przez internet zamawiał. W piku chyba nie widziałam, ale w jakimś takim sklepie stacjonarnym z grami na pewno będzie. Mm, to fajnie, bo ja to jestem zakopana trochę w tych planszówkach, szczerze mówiąc. Mam karton, planszówek, <grym> <grym> ale chwilowo no, takim moim ulubionym już od długa długa jest katan. Znaczy osadnicy z katanu, o, u nas to się nazywa mądrze. Pierwszy raz powiem szczerze, grałam na kąpie w to, ale później już się posprawiałam... No wersje takie zwykłe właśnie, planszowe i dużym plusem przynajmniej dla mnie było to, że większość tych ludków i tak dalej przedmiotów była drewniana. Niestety kilka lat temu stwierdzili chyba, że drewno jest za drogie i zaczęli robić wszystko w plastiku i niestety już dalszych dodatków sobie dokupić nie mogę, drewnianych, ale zrobili taką łaskę, że można sobie te drewniane wymienić na te plastikowe i będzie wszystko do siebie pasować. No co ja się no. całym sercem nie zgadzam. Super. No, więc jestem trochę obrażona, ale może sobie kiedyś będę sprowadzać jakieś zagramaniczne wersje, które są jeszcze drewniane, więc yy, no, ogólnie chodzi tam o to, że jesteście osadnikami, którzy wprowadzili się na katan. Yy, no, plansza jest, że tak to nazwę, mądrze, generyczna, <śmiech> generycznie losowana. Czytaj, masz takie kwadraciki, znaczy nie kwadraciki, proszę wielokąty. <głos> Może tak wybrnę? <głos> no takie plansze. Okay. Tak, i sobie je układasz. No i każdy ma swoją cyf swój numerek. I później losujesz, jakby domki budujesz wokół nich i losujesz sobie kostką numerki i wtedy dostajesz surowce z tych pól. No to jest jakiś tam las, jakieś tam pole, jakieś tam kamieniołom. No jeszcze tam dwie takie jest pole z owcami. No i tak sobie grasz właśnie i ta gra też bardzo potrafi niszczyć przyjaźnie, ponieważ musisz się tam rozbudowywać, no i za to dostajesz punkty. No ale nie zawsze masz te wszystkie rzeczy, które potrzebujesz, no i głównym zadaniem jest też, żeby z sobą dyskutować. A to jest bardzo wkurwiające, jak ktoś ci odmawia drewna. <grywa> Zdecydowanie bardzo denerwujące. Wiesz co, Więc... bardziej denerwujące jest, jakby pożyczasz komuś bandziora, a ten ktoś, zamiast ci za to zapłacić cię zabija. No, to, to jest ten poziom niepodzielenia się drewnem, nie. To jest ten sam e, Rage, nie? Mniej więcej. Co do bardzo fajnych gier, które niszczą przyjaźnie, to jest na przykład Krag Wiecie, nie co to jest? Mm -mm. Kragmorcie jest. E, grasz goblinami. I każdy ma swojego goblina i ten goblin ma za zadanie wykraść, e, wykraść tam księgi ze zbioru... E, Boże, teraz nie pamiętam, jak on się nazywał. Taki zły czarownik z czaszką zamiast głowy, no. Okej, okay. Tak. E, no e, i każdy gracz ma... Karty I każdy gracz może przesuwać albo goblina, albo tego złego. W zależności jaką ma kartę. Mhm. No i można, można się spychać z tym, że jak ktoś dotknie złego, to wraca na początek planszy i ciągnie kartę z karą. A kary mm -hmm. są takie, że na przykład do końca gry musisz y, mieć język na zewnątrz. Albo, albo stać na jednej nodze. Ojej. Oh yeah. albo, albo musisz brodę na stole trzymać. Albo nie wolno ci jakiegoś <coughs> słowa użyć, bo będziesz znowu miał karę. Ojej. Oh yeah. No. O mój Boże. Nie. I to jest ba bardzo fajna gra, tylko no. Można być bardzo wretnym. Chyba muszę to kupić, bo to jest idealna gra tak, dla mojego Tak, to jest chłopaka. idealna gra. To, to, to jest po prostu idealna gra. Jak ktoś lubi szczególnie wewnętrznie trollować. Ech, w każdej sytuacji. Coś w tym stylu. Było też chyba wodu, Tylko to się bardziej kartami grało. Nie pamiętam. Ale coś takiego też było. Hmm. Tylko to, się, to się uroki rzucało chyba na innych. Tak to się nazywało. Ja się tak, tak sobie teraz pomyślałam, że strasznie dużo, mm, jakiś taki rozkwit jest teraz planszówek, że pomimo tego, że niby ludzie tak bardzo grają w, na kompie, na konsoli i tak dalej, i tak dalej, to dużo ludzi też na planszówki zwraca uwagę. Mhm, znaczy, mm, wiesz co, co, coraz więcej na pewno, bo... Mm, to też e, miał związek z, z konwentami takimi, nie? Bo mhm. właśnie konwenty czy fe, festiwale e, fantastyki, to się nazywa. E, miał też za zadanie no, odciągnąć ludzi właśnie sprzed komputerów, sprzed konsol i pokazać, że są fajne rzeczy i fajne rozrywki też, też poza tym wirtualnym światem. Także zawsze tam było właśnie dużo, dużo planszówek, zawsze był games room. No, na każdym konwencie fantasy praktycznie jest. No, a że na konwenty też coraz więcej młodych ludzi chodziło, to też coraz więcej tych dorastających młodych ludzi stamtąd wyniosło, że o, są takie fajne rzeczy, no i zarażę tym swoich znajomych też. Co hmm, też jest ciekawe, bo często jest teraz tak, że łatwiej się spotkać online niż yy, na żywca, tak? Że tak to nazwę. Offline. Of, no offline, no. Niech będzie offline. <grym> w realu. <-ol. grym> re nie lubię tego określenia, bo mi się od razu kojarzy Kerpur. z realem. <grym> tak, tak. I to tak zawsze, jest. spróbuj tak powiedzieć, wiesz, y, to, to mamy opisać, nie? To Ale powiedzi, reala że... nie ma. No ja wiem, że nie ma. Ale powiedz mamie, mamo, idę się spotkać w Realu? Eee. To no jak taki po... po drodze. No. No. No. no jak powiesz mamie, mamo, idę się spot spotkać offline, to raczej też ty nie zrozumieją. No, no, no idę na pole, no. Chyba, że jesteś w Krakowie, wtedy idziesz na dwór. Tak, dokładnie. Albo w Szczecinie. Też no. wychodzę na dwór, halo. No. My, my chodzimy na pole doglądać do swoich parobków. No. To tak a propos parobków. <głos> Klasyczne papierowe RPG e, No, ty, Bonzai, grasz. Ja grałam w życiu dwa razy. Magik, co ty grywasz? Mm, tak, papierowe RPG Zdarzyło mi się na konwentach w głównej mierze, tak jak już Bonzai zdążyła sprytnie zauważyć. E, nie podam konkretnych tytułów, bo po prostu nie pamiętam. Tego jest cała masa. Ja próbowałam różnych, ale ogólnie lubię. Lubię bardzo grać może nie, nie w typowe RPG, bo, bo one są za długie i to naprawdę trzeba siedzieć, poświęcić na to kupę czasu no ale takie różne fajne gierki planszowe jak najbardziej właśnie też ostatnio oprócz tej lakasa La Nostry gra, pogrywamy sobie też w Martwą Zimę, nie wiem czy kojarzycie to jest o zombie, taka post-apo gra bardzo mocno fajna ja nie znam boże ja pamiętam coś z zombie, ale nie wiem jak to się nazywało no to bardzo możliwe, że to kojarzysz, bo to Empik mocno promował tą grę i nawet jakąś promocję na nią ostatnio robił. Znaczy nie, ja raczej nie kojarzę z sklepów w gier, ja po prostu ko kojarzę, że w coś grałam. <śmiech> no, to no. gra jest właśnie fajna. Też można grać właśnie albo tam przeciwko sobie na takiej zasadzie zdrajcy, albo w kopie. No, mnie bardziej się podoba opcja koło, bo zawsze jakoś tak, nie wiem, lepiej mi się dogadywać z ludźmi, niż wpuszczać ich w bambuko i wybiera się scenariusz spośród kilku dostępnych łatwy, bądź taki trudniejszy no i się rozgrywa to, to, to, co tam cel trzeba wykonać, są różne lokacje, taka bardzo duży stół jest do niej potrzebny nie? mm -hmm. to jak do katana tak, ona właśnie też posiada takie figurki, ale papierowe niestety mm, cierpię. Co ich to drewno tak kosztuje tyle? Jezus Maria, no. Nie rozumiem, nie rozumiem. No bo, bo, bo jest drogie, nie wiem. To mi smutno. No spoko. A tak ogólnie myśląc na ten temat, właśnie przygotowując odcinek, tak się zastanawiałam, czy jest jakaś taka, czy znacie jakąś taką grę, która ma tak łatwy próg wejścia, że zaproponujecie ją komuś i po pięciu minutach będzie wiedziała o co chodzi. Pędzący Jerze. Wolna. No. <głos> nie mów mi o pędzących jeżach, bo to dołożyliśmy. Żółwie. do <głos> Grałam w to i dołożyliśmy sobie. Dołożyliśmy sobie dodatkowe różne warunki do grania, których już teraz nie pamiętam, ale były głupkowate. Ale i ta fajnie. gra jest super, oprócz tego, że jest chyba od 5 lat. Tak. To i tak jest super. <głos> jest. <głos> o, karty gentlemenów. To jest bardzo prosta gra osobiście nie jestem kupiona tą grą. No ja sobie kupiłam, ale wyszłam z założenia, że najlepszą odpowiedzią na wszystko jest HIV, więc w sumie <głos> zrobiło się to nudne. To tak to trochę jak Carce Bain Cimenti, tak, nie? tak, tak. To jest na no podobnej zasadzie. Ale prosta do wytłumaczenia. No jest. W zasadzie no. tak. Tak okej, okay. bo ja osobiście tak jakoś nie mogłam nic wymyśleć, ale to wychodzi, że żyję pod kamieniem. Okej, okay. dobrze. Nie, ja, Dzisiajś... wiesz, tak jak są te pędzące jeże je czy żółwie, to dużo jest takich pier, które no są w sumie dla dzieci, ale są fajne, nie? I no jak się w gra z, wiesz... Z, z kamieniami. Z, z, z znajomymi. To, to, to są po prostu fajne, tak. Właśnie, z gier dla dzieci to 5 sekund. 5 sekund no. jest super grom i bardzo prostą. Znaczy to zależy, bo próbowałam w to grać i to tak nie zawsze sobie wymyślisz te odpowiedzi, co tam chcą, no tak. nie? tak. Ale same zasady gry są proste. No tak, no masz rację, no. O wiem co, bierki. Domino. Chińczyk? Tak, a Chińczyk to jest kolejna gra, która nie niszczy przyjaźń. No, szczególnie jak się gra, że trzeba zapłacić 20 groszy, jak ktoś cię zbije. Nie, nie grałam, to, to nie? taką najgorszą grą niszczącą przyjaźń jest przecież Monopoly albo Eurobiznes, zależy, która wersja, nie? No nie wiem, tak. dla, mnie, dla mnie gorszy był Chińczyk. <laughs> to Każdy na, ma inne nawet, traumy. Nawet jak na kurnik obieraliśmy Chińczyka, to po prostu była masakra. O. Może chińczy ten kurniku. Właśnie, no i tak a propos właśnie takich, no, mówimy o grach bez prądu, ale że w dzisiejszych czasach łatwiej się spotkać przez internet, nie? No to są te wszystkie programiki, które na przykład pozwalają grać w RPG klasycznego, w cudzysłowie. No i oczywiście są te wszystkie kurniki, tak? Jakiś tam... No w sumie u nas jest kurnik tylko z takich tych. Nie umiem sobie przypomnieć żadnego innego portalu, który... Można było pograć planszówki przez internet. Nie wiem, może jest, ale u nas kłódnik jest taki najsłowniejszy. <grym> Najpopularniejszy, ale... Mhm. No, ale tak a propos właśnie tych takich programików do klasycznego RPGa. No. Czy sądzicie, że to warto takie rozwijać rzeczy? Czy Wiesz co, z RPGiem jest o tyle problem, że w RPGu... Najważniejszy jest ten element storytellingu i, i kontaktów. Kontaktu między mistrzem a graczem, albo graczem a graczem, tak. Mhm. I a, przez takie programiki jest ten kontakt utrudniony, i to może nie wyjść. W sensie, ja pamiętam, jak kiedyś staraliśmy się zrobić um, to znaczy, zrobiliśmy swój świat e, fantazy mhm. i chcieliśmy właśnie e, oprzeć to o... Zrobiliśmy forum i na mhm. tym forum chcieliśmy grać z, z ludźmi, tak? Każdy miał sobie stworzyć e, swoją postać, my tam wymyślaliśmy zasady, wymyśliliśmy świat, wszystko opisaliśmy, wszystko ładnie, pięknie. Tylko m, to się zepsuło w momencie, kiedy no każdy tak jakby musi... Na Warpegu jest tak, że, ka że każdy coś robi, tak? Więc my musieliśmy to zrobić tak, że tak jakby jest tura i każdy coś może zrobić, mhm. ale no, nie wiem. W tym, w tym momencie albo ktoś coś y, nie przeczytał, albo go nie było przez kilka dni, albo coś, no i to się tak wszystko rozjeżdżało, że no, co, jak nie nie odpisał przez ileś dni to co? Mieliśmy, że jego postać po prostu stała i nic nie robiła. No zapadła w śpiączkę. Tak, zapadła w śpiączkę. Potoczyła się po skarbie. Jej nie ma. No, to są problemy takie, tak. Mhm. Okej, okay. a mi też chodzi o takie programy są... Powiedzmy nazwę to jako rozwinięty Skype. Czytaj, że możecie z sobą rozmawiać, nie? Czat mhm. głosowy jest jest symulator rzucanie kostką i mistrz gry może jakby wrzucać obrazki, czyli na przykład tak jak są te wszystkie rysunki, że jesteście, tak wygląda plac, gdzie jesteście, tak? Tu możesz wejść tu, tu jest coś tam, tu jest coś tam. Atakuje cię taki potwór i rzuca tutaj zdjęcie orka na tej zasadzie. To jest takie Muszę... zabijanie kreatywności i wyobraźni. Ja myślę, że to jest ślepa uliczka i... Niekoniecznie. Jakby te RPGi papierowe niekoniecznie powinny wychodzić w internet. Ale niekoniecznie, dlatego że no, no, czasem ludzie, którzy chcą sobie pograć, mieszkają daleko, albo no, nie, nie mają czasu gdzieś tam przyjeżdżać, tak, więc grają przez Skype'a. Spoko. To też nie jest tak, że nie wiem, że przesyłanie obrazka to jest niszczenie kreatywności, bo takie rzeczy w realu też się robi, w sensie, nie wiem, puszcza się muzykę. Yy, czasem też jakieś obrazki ktoś znajduje i pokazuje. No, jest po prostu multum takich rzeczy, co kto wymyśli, tak? To wszystko zależy od ludzi. No co kto lubi, tak? Nie, niektórzy po prostu, niektórzy nie lubią kontaktu wirtualnego. Wolą face to face, a no, niek niektórym... Albo to nie przeszkadza, albo nie mają innej możliwości. Hmm. Czyli każdemu jego porno. No. <grystanie> albo jak się nie ma, co się lubi, to... Się kradnie, co popadnie. <grystanie> <grystanie> <grystanie> Przepraszam. <grystanie> no i tak jeszcze tak przy, przy końcówce. Czy macie jakąś ciekawą historyjkę do opowiedzenia właśnie z takiej sesji RPG? O Jezu, wiele, ale to nie starczyłoby nam czasu. No Jakie miałam historiki, Też miałam dużo, ale dużo jest takich herbetycznych strasznie. Nie wiem, kiedyś y, pamiętam, graliśmy w takie typowego fantazy, że były tam elfy, krasnoludy, inne. Te... poszliśmy do jaskini i nagle wszyscy za zaczęli się kłócić ze wszystkimi, gdzie idziemy, co robimy. W ogóle, mamo, gdzie jesteśmy? I... Wszyscy się tak kłócą między sobą, a nagle jedna koleżanka mówi dla rozluźnienia atmosfery, ale ładna dzisiaj pogoda, nie? Ej, ale my w jaskini nie jesteśmy. No, to są takie sytuacyjne szorciki. Ja w moich dwóch strasznych, długich sesjach RPG, gdzie perfidnie gram w piwnicy ze stertą facetów, to... Jakaś tam się działa sytuacja, że w końcowym efekcie dwójka kolesi bardzo już pochrastanych na skraju swojego życia próbowali się zabić pełzając do siebie i dźgając się nożami, więc u, u, u. <laughs> już po prostu reszta ludzi już mówi dobra, już kończ się, już dobra, już wiesz, nie? Reszta stała, nie? A, a ci dwaj pełzali do siebie i... Ile można umierać, nie? Tak, ile można pełzać, nie? A koleś jeszcze nie ogarniał do końca tego RPGa, nie? I tak pełzając mówi a teraz robię przewrót w przód. <gry> Mysz gry rzuć kostką. On no, rzucił, mówi, dobra, upadłeś bardziej na twarz. <gry> tak, więc ja, ja, to jest moja jedna, jedyna zabawna historia, jaka się działa w tym moim jednym z dwóch no, grania w No Też kiedyś z znajomym grałam w autorski system, gdzie, gdzie miałeś pulę punktów, za, kto, za którą wykupywałeś sobie postać i, i, zdol, i zdolności, jakie masz. Ale mogłeś te punkty też zyskać poprzez, poprzez dawanie swojej postaci ułomności, tak to się nazywało. No i ja grałam nagą, czyli pół człowiekiem, pół wężem. I cierpiałam na halucynację i, i reagowałam strasznie źle na jedno słowo, które miało mi wybrać y, mistrz gry. Mm -hmm. I wybrał słowo krzak. Okej. Okay. Tak, jak byliśmy w lesie, ktoś się zapomniał i powiedział, że w krzakach coś się rusza. <laughs> I nie wiem, porwałam kogoś, potem wpadłam do ogniska, a potem znowu kogoś. Nie, w ogóle co tam się działo. Wiem, że to, że miałam halucynację, to łowi łowiłam ryby w sensie. Łowiłam, w sensie swoją głowę wsadzałam pod wodę i, i, i ustami łowiłam, bo myślałam, że to ciastka. Tak, takie rzeczy. Pamiętam, bo z tej, z tej samej sesji y, ktoś porwał, znaczy nasz głupi Paladin zrobił coś głupiego i dał się zamknąć w więzieniu, po czym stwierdziliśmy, że musimy go wyciągnąć z tego więzienia, ale nas nie chcieli wpuścić, więc, y, więc y, chcieliśmy podrobić mundur, ale oni mieli takie, takie emblematy z salamandrą i tylko i tylko elfka, która miała psychozę, umiała szyć, ale zamiast celemandry wyszedł jej kangur. No i mieliśmy problem. Bo to takie podobne, no nie? No. Takie no. rzeczy, takie rzeczy. Takie rzeczy. To się jeszcze miałam na myśli, ja zapomniałam. Z Tak jeszcze a propos, jeszcze są takie właśnie technologie jak larpy, których osobiście nigdy nie brałam udziału. Nie ja mam... brałam aż dwa. Ja nie mam ciągot. Od... Raz byłam goblinem. goblinem od wysadzenia rzeczy, a drugi raz byłam różowiastym, puszystym stworkiem z kosmosu, który miał za zadanie wszystkich zjeść. <grym> Okej, okay, no. ktoś Monty, Monty Pythona się naoglądał? Znaczy nie, nie w sumie nie wszystkich zjeść, yy, ale to działało tak, że ja zarażałam i tak a? naprawdę każdy, każdy, kto mnie przytulił, to się zarażał i ja miałam wszystkich zarazić. Mhm. A że byłam, y, Milusia, i, i, i, i puszysta, to i tak mnie wszyscy przytulali, więc ja, ja, ja, ja nie musiałam nic robić, tylko żeby odbyć. być. Wszyscy ciekawości to się działo w lesie? to <gry> ja się działo na konwencie. A? Tylko, że konwent był plenerowy, więc. Więc, w więc w sumie tak jakby. W lesie. <gry> w <sumie> w lesie. <gry> znaczy, nie, tak w klimacie larpa, to LARP siedział na statku kosmicznym, tak? Mhm. No, czyli byliśmy na statku kosmicznym, ale tak naprawdę byliśmy pod wiatą w lesie. Aha, no. no. czyli w lesie. No. E, no ja z tego co wiem, jest ten taki rap, który się dzieje dziś na lotnisku, jakieś płycie lotniska, w Polsce przynajmniej, nie wiem co to jest. No i jest ten śmieszny na fali popularności Wiedźmina, że na trzy dni mogą cię wyszkolić do bycia Wiedźminem. Nie wiem czy o tym słyszałyście? Ja słyszałam, że jest jakaś szkoła bodajże, ale mm -hmm. tylko że to grube euro kosztuje i chyba na tydzień się tam jedzie i robią z ciebie Wiedźmina. Znaczy z tej strony, co weszłam na internetach, to to jest trzy dni, dla jednej osoby to jest 900 zł, prawie tysiak i jest jakaś jeszcze dla zagramanicznych ludzi, to to się wtedy przelicza za 1500. No to możliwe, że to samo no i to jest po prostu w zamku jakiś zamek sobie albo w Mosznie zamek podoba mi się to nazwa albo w Rad Grodźcu tak no i w każdym razie y jestem teraz aktualnie na stronie no i to są trzy noclegi karmią cię dają ci kostium, który musisz oddać albo wykupić, jak wolisz więc podejrzewam, że to pewnie też 500 zł kosztuje E, no dają ci zajęcia, tak? Uczą cię szermierki, sztuki przetrwania, cokolwiek to znaczy, medytacji, cokolwiek to znaczy, zielarstwa, łucznictwa, alchemii. Cokolwiek e, to znaczy. Tak. Dają, masz okazję spotkać i, wal, i walczyć z potworami znanymi z wiedźmińskiego bestiariusza. Ok. E, jest tam kadra nauczycieli, nie? Aktorzy którzy się po prostu wcielają w te postacie z Wiedźmina, nie? I oni cię tam, wiadomo, no, pilnują, patrzą, czy się nie, nie krzywdzisz się, tak, czy innych nie krzywdzisz i takie tam. No i cały zamek jest zarezerwowany. Tutaj jeszcze czytam, że można wytworzyć własny ekwipunek skórzany i możesz sobie go zabrać nawet. Ciekawe czy odpłatny no, tak tak tak. <śmiech> no i własnoręcznie stworzony Wiedźmiński Medalion. no to mój byłby przepiękny, jak własnoręcznie stworzony. <śmiech> Jakaś dzika kuna w kaktusach, kurde. Cebula. Albo kangur. No. Albo kangur. No i z tego, co tu czytam, to tak do 55 osób, więc tak sporo dosyć ludzi zgarniają. Jak każdy zapłaci po 1000 zł. Mm. Okej, okay. no. nie ma pytań. No i ostatnia, ostatnia edycja z tego, co tu widzę, była chyba w czerwcu tego roku. Nie no, powiem szczerze, sam pomysł jest niezły. Nie widzę za bardzo opinii ludzi, którzy na tym byli i w ogóle jak dużo ich tam jest. Bo oni Czy po, Poszli na wiedźmiński szlak, no. <laughs> tak, wracają na koniach w ogóle. Nie? Jeszcze wracają. Jeszcze wracają. No, o ile wrócą, nie? pomogą nie wrócić. No. Ale czy aż tysiąc złotych? osobiście niekoniecznie to jest dla mnie dużo bardzo dużo jak ktoś chce na kasy to no. nie wiedzie ale to tak jak z tą e, szkołą z Harry'ego Pottera, nie? też były takie akcje robione Hogwartem, Magic, Hogwart no dobra, nie mówię typowo o Hogwarcie tylko właśnie też o takim przedsięwzięciu, że, że tam do szkoły się wyjeżdżało magii nie, kojarzycie? ja chyba nie bo mnie ominął ten okres a z tego co pamiętam to chyba nawet to było w tym zamku co grał, grał Boże co kręcili jako Hogwart mhm. i to były kosmiczne ceny po prostu za to i też właśnie było się tam trzy noce czy trzy dni nie wiem i uczyli cię magii wow i byłeś potem magikiem Okej, okay. czy coś jeszcze chcemy powiedzieć czy już nic nie chcemy powiedzieć coś jeszcze chcemy powiedzieć Byłam w Escape Roomie, wczoraj. Byłaś w Escape Roomie. Taki news. <grymne> na koniec. <grymne> e, coś e, chłopak do mnie krzyczy, co? I e, krzyczy, że zepsułam. Co zepsułam? Ucieczkę. Nie wyszliście. Nie no, wyszliśmy po jednej podpowiedzi. E, to e, był pokój piratów i mieliśmy uciec, byliśmy na czarnej perle. O. I byliśmy, byliśmy więźniami jakimiś mieliśmy uciec tam. Mm -hmm. No, tylko nie wiem, dla mnie trochę dziwnie mm, współpracuje się z osobami, którzy byli na przykład w, w Escape promach po 15 razy i, i od razu po prostu biegają po tym pokoju i ty nie wiesz, co się dzieje. I, no. <grym> Aha, no. nie, nie mam takich doświadczeń, bo jeszcze nie byłam ani razu z nikim, więc... <grystanie> ja byłam kiedyś e, też w podobnej tematyce, tylko jakiegoś skarbu szukaliśmy, kogoś tam, nie? też jakiegoś pirata. No ja, to, to był mój trzeci escape. Pierwszy byłam w Zakopanem i byłam w pokoju o tematyce piła. E, że ryba, czy że... <grystanie> nie, że, że ten film. Aha, okej. Okay. I e, to było... E, Centralnie, jak w tym filmie, taki gościu do nas mówił mm -hmm. na początku. To było ciemno w tym pokoju i no nie wiem, jakieś części ciała porozrzucane oczywiście manekinowe czy mm -hmm. coś inne. Jasne, no. jasne, na pewno. To tak nam powiedzieli. No, no. no, to był pierwszy. Drugi, właśnie byłam w Bielsku. Jakiś baron, skarb jakiegoś barona, właśnie nie o, wiem. no ten... to, to samo, No właśnie, co ja to, to, to, to samo, co ty byłaś, chyba. No, e, no i teraz ci piraci byli w sumie w tym samym miejscu, co był ten baron. Będziesz wie, o czym mówię. Mhm. E, no ale oni tam mają kilka pokoi, nie? Trzy, z tego co pamiętam. No, a, te, a właśnie wczoraj gościu mówił, że w ogóle będą to, to przenosić. No tak, no bo jak ktoś już raz to przejdzie, no to drugi raz już nie pójdzie, nie? Więc no muszą ale, jakby... Ale chodzi o to, że, że oni się przenoszą do innego miejsca. No okej. Okay. No, o, o to mi chodziło. No dobrze, dobrze, dobrze, ale ogólnie sama idea tych escape roomów muszą się rozwijać, no bo to nie jest jakiś tam paintball i tak dalej, tak? Że to można wiele razy, wiele różnych osób. Tutaj jak raz już ktoś przejdzie, no to to dupa, nie? No, czy coś? no, no jak, tak, jak, tak właściwie jak... jest. No muszą albo zmieniać tematyki pokoi, albo nie wiem jakieś zagadki nowe wymyśleć. bo jest tak jak mówisz. No jak już ktoś raz był, to już potem wie przecież, gdzie wszystko jest i o co chodzi. No, bo to znaczy to nie ma jakiegoś większego sensu, tak? A nie po to się płaci jakieś tam pieniądze, no żeby robić to samo. No to tak jakbyś trzy razy na ten sam film chodziła, ale to już też, też trzeba lubić, nie? Bonzaj. Co, co nie, bo trochę was nie zrozumiałam to, to co, mówicie, że jedna osoba będzie cały czas chodzić do tego i samego nie. No, no nie, nie ma <śmiech> raczej tak nie robi no właśnie, no o to chodzi że oni tam muszą cały czas wymyślać jakieś nowe rzeczy tak a propos, no wiem, że twoi się przenoszą bo się przenoszą ale ja tak pojechałam dookoła jakby, tematu czaisz, czy nie czajesz zmęczenie materiału bonsai, wiesz o co chodzi Spoko. Tak, dobrze. Okej. Okay. <śmiech> o, dobrze, zgadzam się psie, to już musi być koniec, tak. <śmiech> no. Pies się bulwersuje. O, tak, kończymy pies... już to. Kończymy ten wstyd. Dobra. No to mamy, tak jak mówiłam na początku, mamy teraz ogłoszenie specjalne. No i razem z Bązajem, bonzają, Bązajem. Jest nam niesamowicie smutno i w ogóle.. przykro i w ogóle nie wiem, płaczemy w kącie chyba, nie? Trochę. No teraz nie, bo nie, musimy być cicho, ale normalnie tak. Tak, normalnie. Musimy, ogłaszamy, że no niestety Porwana i Hanna z powodów prywatnych rezygnują z nagrywania w podcaście. No i w związku z czym zostają ogłoszone honorowymi świniami konsoloszek i zawsze są mile widziane oraz zawsze są w naszych małych serduszkach. No i w związku z czym, prawdopodobnie w następnym odcinku nastąpią zmiany osobowe, które, no mamy nadzieję, przypadną Wam do gustu. No i w te piękne jesienne dni, pełne czasami słońca, czasami deszczu, no trzymajcie się, nasi drodzy słuchacze, w liczbie, nie wiem, pięciu może. Trzymajcie się ciepło, nie przeziębiajcie się tak jak ja. O, możecie nas oglądać na YouTubach, możecie nas czytać na WordPressach, no i ogólnie możecie nas śledzić. Chociaż zaznaczam, nie popieram stalkingu w żadnej formie. No i do następnego raza. Bye, bye! Ale